Droga do pojednania z Bogiem prowadzi poprzez pojednanie z ludźmi. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Słowa te stanowią potężną zaporę przeciw narastaniu nienawiści i odwetu. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać nie oznacza rezygnować, z prawdy i sprawiedliwości oznacza zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.